Informacje Polskiego Radia 24. Konieczny krok czy sprawa tylko dla historyków? Politycy komentują prezydencką zapowiedź upublicznienia aneksu do raportu o WSI. Pojutrze rozstrzygną się losy minister klimatu i minister zdrowia. Przed nami trzydniowe posiedzenie Sejmu. Od Londynu po Edynburg. Brytyjska prasa jest pod wrażeniem zbiórki influencera Łatwoganga. Minęła dziewiąta. Rafał Boguta. zaprasza. Dla opozycji to dobry krok, dla koalicji rządzącej niepotrzebny. Chodzi o zapowiadane przez prezydenta upublicznienie aneksu do raportu o wojskowych służbach informacyjnych. Raport i aneks sporządził 18 lat temu Antoni Macierewicz. Senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski ocenił na naszej antenie, że odtajnienie aneksu uspokoi debatę publiczną. Ja uważam, że to absolutnie jest konieczne po to, żeby porządkować nasze wszystkie sprawy. Senator Karczewski przypomniał, że wszystkie nazwiska osób wymienionych w aneksie mają być zanonimizowane. Kogo dziś interesuje upublicznienie aneksu zastanawiała się także na naszej antenie Anita Kucharska-Dziedzic z Lewicy. Chyba to interesuje historyków takich jak pan Cęckiewicz, polityków może mniej, ale chyba jakiegoś wielkiego skandalu czy zainteresowania tym aneksem w przestrzeni publicznej nie będzie. Prezydent Nawrocki przekazał aneks marszałkom Sejmu i Senatu w celu jego zaopiniowania. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty powiedział, że jego ujawnienie jest szkodliwe dla służb specjalnych. Czwartek Sejm ma się zająć wnioskami opozycji o wyrażenie wotum nieufności wobec ministry klimatu i środowiska Pauliny Henik-Kloski i ministry zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Odwołania ministry Henik-Kloski chcą posłowie Konfederacji i PiSu. Zarzucają jej innymi nieudolność we wdrażaniu systemu kaucyjnego i nadmierne przywiązanie do polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Trzydniowe posiedzenie Sejmu rozpocznie się za godzinę. Polski plan budowy armady dronowej będzie wspierany przez ukraińskie kompetencje i myśl techniczną, tak powiedział w Rzeszowie premier Donald Tusk. Szefowie i przedstawiciele polskiego i ukraińskiego rządu wzięli udział w konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy po wojnie i o polsko-ukraińskiej współpracy technologicznej. Na miejscu był też Przemysław Lis. Wczoraj w Rzeszowie premier Donald Tusk powiedział, że Polska wykorzysta bezcenne ukraińskie doświadczenie związane z wykorzystaniem dronów na polu walki. Szef rządu zapowiedział, że wspólnie będziemy pracować nad armadą dronów, która zapewni bezpieczeństwo całej Europie. Będziemy inwestowali w to wspólne pieniądze europejskie, polskie i kompetencje i zdolności Ukrainy i naszym celem jest, aby tą niespodziewaną dla Rosjan konsekwencją wojny było przeskoczenie właściwie całej epoki technologicznej, Taka,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 Agresora. W Rzeszowie premier Ukrainy podkreśliła, że jej kraj podzieli się swoim doświadczeniem bojowym i technologią. Byliśmy krajem, który od pierwszych dni rosyjskiej inwazji otrzymywał pomoc, a teraz sami jesteśmy w stanie zapewnić najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie obronności, powiedziała wczoraj Julia Swerydenko, Rzeszów, Przemysław Lis, Polskie Radio. Dodajmy, że spotkanie w Rzeszowie było też bezpośrednim przygotowaniem do Światowej Konferencji Odbudowy Ukrainy, która odbędzie się w czerwcu w Gnańsku. Sejm uczci dziś zmarłego w zeszły czwartek posła Łukasza Litewkę. Jak powiedział Polskiemu Radiu Katowice poseł Koalicji Obywatelskiej Łukasz Ścieborowski, pojutrze, dzień po pogrzebie, w sejmowej kaplicy zostanie odprawiona msza za tragicznie zmarłego posła z Sosnowca. Na początku obrad kolejnych zawsze marszałek wspomina tych posłów, którzy zmarli w tym okresie między posiedzeniami. No niestety będziemy teraz wspominać Łukasza Litewkę i to będzie pewnie smutne. W czwartek w kaplicy sejmowej o godzinie 7.30 będzie odprawiona msza w intencji zmarłego Łukasza Litewki. A uroczystości pogrzebowe odbędą się jutro w Sosnowcu. Pogrzeb będzie miał charakter państwowy. Prezydent Karol Nawrocki odznaczył pośmiertnie Łukasza Litewkę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.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 Do tej pory w ramach akcji Disney na raka udało się zebrać ponad 282 741 tysięcy zł. To były informacje Polskiego Radia 24. Dzień będzie dość chłodny, ale pogodny oprócz północno- i północno-wschodnich regionów, gdzie już pada słaby przelotny deszcz, możliwy też deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 stopni na Suwalszczyźnie, 11 w centrum i 15 stopni na zachodzie. Klima Dostateczna jakość powietrza jest teraz w Radomiu, a umiarkowana w Jastrzębiu Zdroju. W pozostałych miejscach kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 39% energii pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Od 10 do 17 jest zalecane zwiększenie zużycia w celu wykorzystania nadmiaru wyprodukowanego prądu. W całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe. W przeważającej części kraju duże, w niektórych miejscach średnie lub małe. Klimat. Reklama.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 Reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24. Prawie 8, o już 8 minut po godzinie 9. Małgorzata Żochowska, dzień dobry Państwu. Spędzimy kilka najbliższych godzin wspólnie. i Bajda, Szczepan Pawłosek i Mateusz Dziekoński w takim zespole. Będziemy dla Państwa sprawdzać, co dzieje się w tej politycznej, ale nie tylko rzeczywistości Koalicja Obywatelska prowadzi dwie partie pod progiem. Nowy sondaż poparcia, tym razem dla portalu Interia, a sondażownia to Social Changes. Na jaką partię zagłosowaliby Polacy, jeśli wybory odbyłyby się w najbliższą niedzielę? Na pierwszym miejscu Koalicja Obywatelska 33. Drugie jest Prawo i Sprawiedliwość i z tego wyniku PiS może się cieszyć, bo to znacznie więcej niż 20%. Jest 28. Na kolejnym miejscu Konfederacja 12. Dalej Konfederacja Korony Polskiej 9, Nowa Lewica 7, Partia Razem 5. Według sondażu pod progiem wylądowałaby Polska 2050 oraz PSL. Polska 2050, od której zależą losy koalicji. Między innymi o tym będziemy za chwilę rozmawiać. stan Dnia Polska 2050, tak, bo PSL nie poprze wniosku o wotum nieufności dla minister klimatu. Ludowcy na wczorajszym spotkaniu wyjaśnili z panią minister Pauliną Henin-Kloską wszelkie wątpliwości. Polska 2050 nie miała okazji, bo na spotkanie z tym klubem minister nie przyszła. Łączymy się z naszym reporterem Michałem Fabisiakiem. Michale, dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego pani minister nie przyszła i jak zareagowali na to politycy? O 2050. tym 2050? Już tłumaczę o tym, że minister klimatu nie pojawi się na tym spotkaniu z Klubem Polski 2050. Wiedzieliśmy już kilka godzin przed tym spotkaniem. Paulina Henning-Kloska była wczoraj bowiem w Sejmie, aby porozmawiać właśnie z przedstawicielami PSL-u, tak jak wspomniałaś. No i ludowcy po tym spotkaniu powiedzieli, że będą głosować się za odrzuceniem wniosku opozycji. Natomiast sama Paulina Henning-Kloska po tym spotkaniu przekazała, że nie wybiera się na rozmowy z Polską 2050.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 Na posiedzenie Klubu Polska 2050 przyszła Minister Zdrowia. Katarzyna Sobierańska-Grenda uzyskała poparcie posłów, bo przypomnę, że w czwartek również Sejm będzie głosował nad wotum nieufności wobec niej. Natomiast jeśli chodzi o Paulinę Henning-Kloskę, to decyzja w sprawie jej głosowania decyzja w sprawie jej głosowania Polska 2050 ma podjąć się w czwartek na takim dodatkowym posiedzeniu klubu, które specjalnie zostanie zwołane. Oczywiście Polska 2050 liczy na to, że minister klimatyczny. Tym razem znajdzie czas i przyjdzie, aby porozmawiać się z posłami tej partii, o czym mówiła przewodnicząca ugrupowania minister funduszy Katarzyna na nałęcz To jest czas na namysł i rozmowę w klubie. Oczywiście gdyby pani minister chciała przyjść, to...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 Pozostałe kluby koalicji rządowej ze spokojem oczekują tego głosowania. No nikt w koalicji rządowej mimo wszystko nie wyobraża sobie, aby Polska 2050 poparła wniosek opozycji, a premier Donald Tusk na wszelki wypadek już kilkanaście dni temu zagroził Polsce 2050, że jeśli ta przyłoży rękę do odwołania minister klimatu, no to on w rewanżu wyrzuci ją, ją czyli Polskę 2050 z koalicji rządowej. Jak będzie o tym wszystkim przekonamy się w czwartek, bo właśnie w czwartek Sejm zajmie się wnioskiem, wnioskami właściwie, bo będą dwa. Najpierw wotum nieufności dla minister klimatu, potem wotum nieufności dla minister zdrowia. Michał Fabisiak, dziękuję Ci bardzo. Czy czwartek to będzie sądny dzień dla koalicji w Sejmie? No zobaczymy. Ktoś może mieć niefajną majówkę, ale. <laughs> Ale z rozmów, które, które nawet odbywam z politykami opozycji, wynika, że nawet oni się nie spodziewają, aby Polska 2050 doprowadziła do odwołania minister Pauliny Henning-Kloski. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również. Komentarz: Profesor Jarosław Flis, socjolog, Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. No, Michał Fabisiak y, y, także y, prawdopodobnie dzięki rozmowom y, sejmowym, tym za kulu, za, <tum> nieoficjalnym, o, może, może tak powiem, y, jest przekonany, że Polska 2050 nie zaryzykuje. A pan? Do no tego nigdy nie wiemy, bo tam wchodzą w emocje. Rzeczywiście rozsądek który wskazywał na to, żeby, żeby jednak to, te różne żale i, i tak dalej stresować i dość wątpliwe strategia. Prawda jest taka, że, że z, z dotychczasowych doświadczeń wynika, że wszystkie te, te partie, które wylatywały z w trakcie, czy to wyrzucane, czy same wychodziły, no to one później fatalnie wypadały w wyborach. Włączy no, sytuacja małych kalicjantów generalnie nie jest... Najbardziej no bardziej komfortowa, chociaż doświadczenia PSL-u z 2011 roku pokazały, że spokojnie można i też z 2015, że spokojnie można, można sobie z tym poradzić, natomiast no nie ma takich doświadczeń, żeby było grupowanie, które wyleciało z Kalicji i w następnych wyborach nie, nie straciło. Na Polska 2050 nie bardzo ma z czego, z czego tracić w tym w tym momencie. No ale wiemy, że tutaj wchodzą w te emocje. No widać było z wszystkich wypowiedzi, że, że tam gdzieś potrzeba, żeby prześpilić no, takie, takie twitterowanie, tylko że na drzewo. No, to znaczy, po prostu no, trzeba koniecznie. No, nie da się tak, tak po prostu powiedzieć, że coś z, z, zrobimy. E, trzeba zawsze przy okazji dołożyć do tego do trochę toksycznych emocji. No i to, to może się skończyć jakimś E, jakimś napięciem to no jest takie polskie pożykadło słowa do słowa, no i, e, kiedy nagle się okazuje, że, że nie wiadomo od czego się, e, się bierze konflikt i, i jakieś problemy. Ankietowani byli też pytani, czy wzięliby udział w wyborach parlamentarnych. To a propos tego sondażu, którego wyniki cytowałam przed chwilą. 72% respondentów odpowiedziało twierdząco, z czego 54% było zdecydowanych. Pan powiedział, panie profesorze, że Polska 2050 już nie ma z czego szyć tych sondażowych wyników. Ale... Biorąc pod uwagę wcześniejsze decyzje, postawy, pani, pani minister Pełczyńskiej na Łęcz. Nie wiem, jaki może być w tym udział także Szymona Hołowni, który trochę pozostaje w tle, ale cały czas mam na myśli polityczne doświadczenie, a raczej nieduże polityczne doświadczenie, mówiąc delikatnie. Czy pani minister nie zaryzykuje, może ma jakąś opcję B? Nie wiem, to są rzeczy, które w Takowa nie widać, nie słychać. To trzeba być tam z Warszawy też nie do końca. plotkować po <głos> Sejmie, rozmawiać z posłami, różne inne tego typu rzeczy. To w zasadzie są takie, takie właśnie kuluarowe podchody, z których doświadczenia polskiego parlamentu pokazują, że rzeczywiście to tam zgłupić nie jest tak ciężko w tych sejmowych kuluarach. To jest stałe, stałe wyzwanie, ale też w miarę jak tych doświadczeń przybywa. No to z tych zupełnie świeżych, że tak jak, jak wyrzucenie go wina przez, przez, przez pis, no to że władze i, że pisacił władzę i Fligownik zniknął z polskiej polityki, no więc to, to z, tak się z, tak się też dzieje, że, że są takie walki, w których nie ma zwycięzcy. No, no, wszyscy. Wszyscy przegrywają i cała sztuka polega na tym, żeby jakoś umieć to wyhamować, zanim to już będzie za późno. No Problem jest bardzo często taki, że byśmy o taką strategię, jak to w, w amerykańskich filmach, te głupie zabawy na solaków, chicken race, czy wyścig chóry, no to pierwszy skręci i przegrywa. No i to oczywiście się czasami kończy piękną katastrofą, kiedy dochodzi do, do zderzenia. Widzieliśmy już tego typu rzeczy w polskiej polskiej polityce, także zawsze jest to, jest to ten problem. Czy mi się wydaje, że jest taki mocny, że nie muszą odkręcić, no to dość ryzykowna, ryzykowna strategia. No ja tak, to, ale panie profesorze, no. tu jednej i drugiej stronie wydaje się, że jest mocna, bo Donald Tusk myślę o jego ultimatum. Ono brzmiało dość konkretnie, to znaczy dziękujemy Polsce 2050, jeśli jej posłowie będą głosowali przeciwko Paulinie Henninglosce um, i to nie chodzi o cały klub. Sądzę, wystarczy poseł Romowicz i koniec koalicji? No, to dopiero zobaczymy, zobaczymy, no bo to się łatwo się, się, się staszy w nadziei, że, że, ktoś, że ktoś ustąpi. Natomiast pytanie, czy rzeczywiście Donald Tusk chciałby teraz przejść do rządu mniejszościowego złożyć rząd mniejszościowy i, i ciągnąć przez półtora roku. No wiemy, że takie rzeczy się, się kończyły naprawdę dużymi kłopotami. To znaczy no, doświadczenie Prawa i Sprawiedliwości. Tak właśnie wyglądało. No. Gowin został wyrzucony i dojechało na planktonie do 2020 roku. No i wiemy, jak się skończyło. I, i tak samo z, z rządem PiSu w, w, w, w, w, w, w 2007 roku. Tak samo z rządem FLD w 2000 rządem AWS-u, znaczy 2005 rządem AWS-u w 2001, no, no nie ma takich doświadczeń w Polsce, żeby ktoś dojechał do końca kadencji na rządzie mniejszościowym i nie oddał władzy, no więc, więc to, więc nie jestem głęboko przekonany, czy, czy takie, taka groźba to nie jest jakaś grecka tragedia, to znaczy, no, mówimy takie słowa, bo sobie nie wyobrażamy, żeby powiedzieć cokolwiek innego bo to jest w logice, logice, no ale później kończy się tak, że to, że, że, że z tego się, że się bierze nasza nasza strata dużo bardziej, no ale, ale zobaczymy, no może się. Może jednak, no to są takie krężenie muskułów, a, a na końcu będzie no, przy zachowaniu proporcji, jak, jak z tą groźbą. Trumpa, że zrobi apokalipsę i zniszczy irańską cywilizację. No, to, no tak. To, A minister Sobierańska, to miało. minister Sobierańska grenda podzieli koalicję z tych informacji, które docierają do tej pory, nie. Nie, to chyba tak, że no, no, to problemy ze zdrowiem są nieustające i, i, i to nie jest tak, że że opozycja zostawiła służbę zdrowia w Polsce w stanie kwitnącym. Ja, I teraz tylko dopiero nagle się pojawiły problemy. Nie no, ale oni wtedy... teraz, to jak się pan, jak, jak słyszymy, jak się pewnie pan domyśla, oni teraz... Każda opozycja teraz wiedziałaby, co zrobić, to znaczy obiecywałaby skrócenie kolejek, tak? Yy, dostęp do specjalistów, zwiększenie nakładów, oczywiście bez zwiększenia składki zdrowotnej, bo to yy, brzmiałoby źle, prawda? No tak, tak. Yy, yy, liczyłam no, na to, że pan się ponura, trochę śmiechła. No nie wiemy, co z tym zrobić w ogóle, co, co wszystkich społeczeństwa, co z tym zrobić, no bo złuba bo, bo zdrowia jest nie jest własnego sukcesu, to znaczy, no, jak dawniej ludzie umierali na rokiem podste choroby, nauczyliśmy się jej leczyć, yy, no to teraz. Zapadają na cięższe choroby, e, które umiemy leczyć, tylko że to się dużo No i teraz jest pytanie, co z tym zrobić, zwłaszcza, że to się samo nigdy nie rozwiąże. To znaczy, jest tak, że, że jak się nauczymy radzić sobie z tymi chorobami, e, które teraz jeszcze potrafimy leczyć, no to, to ludzie je przeżyją i będą, e, i będą zapadać na jeszcze cięższe choroby. No to, to, to, jest, to jest ten. Ten mechanizm, który na, na razie chyba ludzkość nie ma jakiegoś specjalnego pomysłu co z tym, co z tym zrobić, jak to okiełznać. No wiadomo też, że no, nasza wydajność rośnie i za chwilę w zasadzie nie będziemy mieć nic do roboty, się, to się robię, bo wszystko będzie robić sztuczna inteligencja. No ale to latami to, ponure, no bo to, bo to jest rzeczywisty, jest, rzeczywisty problem, jak sobie z tym z tym poradzić, jak to wszystko z, zorganizować, I, z, ale ten problem był bardzo ciężki, gdyby, gdyby, nawet gdyby nie było tak, że nie to się go używa jako narzędzie w rywalizacji politycznej. Tak, to generalnie, oczywiście bardzo dobrze, że jest, no bo, bo rządzący, jak przyjął oddech na plecach konkurencji, to się bardziej starają. No tyle tylko, że, że pewnych rzeczy nie da się później, przez na oddech konkurencji jest, jest za, za taki, no, za bardzo toksyczny, to to w tym momencie nie da się pewnych rzeczy przedyskutować nawet. Nie da się zgodzić, no bo, bo w zasadzie jest taki rytuał. Każda strona mówi, a, a wy doprowadzacie wszystko do ruiny i musimy was odsunąć, bo nie macie prawa rządzić, bo jesteście złodziejami, wariatami. Macie całe zło świata na, na swoich przemieniach Nie tak jakby te kolejki chwilę i... temu były krótsze, prawda, yy, na przykład. Ale yy, też myślę sobie, panie profesorze, rozmawiamy z przedstawicielami szpitali powiatowych, które protestują. I oni naprawdę mówią, że tak źle jeszcze nie było i że tej dziury to tak po prostu nie da się załatać. Więc y, jakiś pomysł, co prawda pod koniec kadencji, to jest y, dość ryzykowne, bo takie rzeczy pewnie się pan ze mną zgodzi, powinno się robić albo na początku kadencji, albo, y, albo tuż po jej rozpoczęciu. Y, myślę na przykład o ograniczeniu grup zawodowych, y, którym przysługują, na przykład zerowe składki zdrowotne. To byłby politycznie pewnie trochę ryzykowny ruch, ale poprawiłby sytuację. Ale teraz to już tak trochę za późno do wyborów, trochę ponad rok i takie działania jak obniżenie dostępu czy ograniczenie dostępu do podstawowych badań pacjentom. Ja się i tak dziwię, że to, że to się nie rozlało jakimś... Że, że to nie ma charakteru tsunami, ta, ta informacja, tylko ona sobie tak gdzieś między innymi informacjami funkcjonuje. No, no w zasadzie to główny problem polega na tym, że mamy się w tym kolejki, w kolejce się czeka dwa lata na, na prostą, e, prosty zabieg, to w zasadzie tak jakby go nie było, nie? No to ponuro to jeszcze też, też wypada. A teraz na niektóre będzie się czekało jeszcze dłużej, bo jaskra, bo na przykład kolonoskopia, bo inne tego typu badania. Tak, no, no to jest to sprawa, w której nie, nie mówię, że, że mam rozwiązanie w, w żaden sposób i trudno, trudno uwierzyć, żeby ktoś tam od razu miał takie rozwiązanie. E, i, no i teraz pytanie, jaki jest poziom, poziom desperacji? Wiadomo, że z że spustego i Salomon nie naleje. Polska się zadłuża się błyskawicznie, ta, ta sytuacja, w której nie jesteśmy w stanie, wszystko co dane nie zostanie zabrane. No to rozumiem, że w tym momencie jednak trzeba zacząć zabierać tego, co, co już jest. No to znaczy, to, to, że to się, tego się nie da zrobić inaczej. To znaczy, już się ilość, ilość nie można się zapoznać naprawdę w nieskończoność. To tak się, tak się dzieje. Natomiast o, na jest, pytanie... pan, jest Pan pewien, Panie Profesorze, że nie można w nieskończoność? Ja już straciłam wiarę w to że jest jakaś granica. No, jak popatrzymy na, na jednak parę przypadków takich krajów, które się zderzyły ze ścianą. To ja? no, znaczy w takim części że jednak te pieniądze się, się tam nie, nie wykopuje ich. Ja? No, znaczy wiadomo, że tam są spory, jak to w, w przypadku długu publicznego. Są kraje, które teoretycznie mają jeszcze... Są dużo bardziej zaróżone niż Polska, więc teoretycznie można wypłynąć śladem. I, I pytanie oczywiście, kto, kto na tym na tym zyska straci, ale jest, ale jednak te elementy takie jak rynek finansowy i, i koszty długu i, i tak dalej, no to nawet w naprawdę najbogatszych krajach świata zaczynają być, być problemem, jeśli tam gdzieś bodajże w Stanach zjednoczonych jedna czwarta budżetu idzie na obsługę zadłużenia, no to to, to, to, jest, to, to jest naprawdę realny, realny problem, no bo to, to oznacza, że, że w zasadzie w większości pracujemy na, na dochody banków i tam no właścicieli depozytów, a nie na te usługi. Znaczy spłacamy, spłacamy, usługi, inwestycje też oczywiście czasami, które były świadczone naszym rodzicom. No i teraz jest pytanie, jak długo tak można? Prawda? Znaczy, jaki procent budżetu można przeznaczyć na spłatę zadłużenia, jeśli to będzie teraz, a co się będzie z tym działo za, za 20 lat. No tak, tak zwłaszcza, to że teraz mamy 4,1 wzrost gospodarczy, ten zweryfikowany z końca ubiegłego roku, ale wcale nie musi tak być w nieskończoność. I wtedy prawdopodobnie y, odczujemy to boleśniej niż y, kiedykolwiek. Y, to jeszcze o zanda krypto chcę pana zapytać panie profesorze, bo trwa spór. Tak? Pan, pan prezydent obarcza rząd i y, apeluje, żeby się rozliczyli, y, a nie opozycja. Rozliczcie siebie, a nie opozycję Apeluje pan prezydent Pismo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczące rynku kryptowalut wpłynęło do kancelarii prezydenta 12 grudnia 2025 roku, czyli 11 dni po zawytowaniu przeze mnie ustawy, a to, co na to Radosław Sikorski i dlatego zawytował jeszcze raz. Um, jakie mogą być, sięga pan trochę w przód, jakie mogą być konsekwencje ząda krypto, tej afery? Jakaś komisja śledcza, bo są tacy, którzy twierdzą, że to idealny materiał. Nie, no to już, już teraz to, to, to, to marzenie zostało, zostało zapomniane. No, główny problem z, polega na tym, że tak, no nigdy nie wiadomo, któreś błota wyzłamisz, wy, wy błąda, mówi arackie przysłowie. W tym momencie już ta masa krytyczna różnych problemów się pojawia, ale na kogo ona spadnie, bo w tym momencie mamy taką sytuację, że no, prezydent tak się zachowuje, jakby on był w opozycji, skoro prezydent, jak się atakuje jego, znaczy się atakuje opozycję, no to jest dość oryginalna koncepcja. Trzeba, że prezydent państwa jest opozycją. To jest to, w dużym, no tak wynika z, z, tych, z tych oświadczeń. To oczywiście są zarzuty do, do twórców tej konstytucji z 1997 roku, e, która, no, bo jest pełna absurdu, teraz przechodzimy krew test. No i po prostu pojawia się podstawowe pytanie: czy prezydent w Polsce rządzi? To e, no, znaczy, czy też jest liderem opozycji? No jak jest liderem opozycji, no to trochę jest absurdalna sytuacja, że, że w Ogólnonarodowej e, w, w wielkim wydarzeniu, w wielki, w wielki show wielkie zaangażowanie milionów, milionów ludzi po to, żeby wybrać kogoś, kto, którego głównym zadaniem jest krytykowanie rządu. Który się nie poczuwa do tego, że jest wygrupowaniem rządzącym w, w Polsce. No to, to chyba wymaga jakiegoś przemyślenia. Bo, bo nie jestem głęboko przekonany, że wszyscy Polacy są przekonani, że, że prezydent nie rządzi w Polsce. Jak nie rządzi, to, to, to, to co robi? No tak ja? się zachowuje, jakby rządził, prawda? I możemy takiemu wrażeniu... Ulegać jeden z konstytucjonalistów kilka miesięcy temu tutaj w studiu Polskiego Radia 24 powiedział, No, układając tę konstytucję, nie sądziliśmy, że spotka się z takimi, delikatnie mówiąc, politycznymi aspiracjami. Nie, to znaczy po prostu w ogóle nie pomyśleli. Ja, to, że ja bym to powiedział w ten sposób. Naprawdę to było wiadomo wtedy. Ja, no, znaczy to Kto pamięta te dyskusje, to po prostu nie przyjmowano do wiadomości. Kompetencje prezydenta były układane pod Kwaśniewskiego który się pod sytuację, w której AWS się przejmie władzę, potencjalnie w związku z tym trzeba zrobić tak, żeby trzeba było ich blokować. I to są wszystko świadome przemyślenia, kompletnie krótkowzroczne. Musimy kończyć, no panie profesorze. To jest, tak, rozumiem. No tak, a teraz będziemy wybierać między prezydenckim, kanclerskim albo tym, który mamy. Jestem ciekawa, jak to się potoczy. Profesor Jarosław Fli z nami. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję pięknie. Reklamę.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 Zbliża się 9.30, Rafał Boguta, zapraszam. Lewica krytycznie ocenia część działalności minister zdrowia, ale nie zagłosuje za jej odwołaniem. Taką deklarację w naszym studiu złożyła posłanka formacji Anita Kucharska-Dziedzic. W czwartek Sejm zdecyduje w sprawie wniosku opozycji o wotum nieufności dla Jolanty Sobierańskiej-Grędy. To element politycznej gry, mówiła posłanka Lewicy. Pani ministra Sobierańska-Grenda wiele rzeczy obiecywała na początku pełnienia ja przez siebie funkcji ministry. Nie wszystkie rzeczy dotrzymała, ale ja przypominam, że wotum nieufności zgłaszane przez opozycję to nie jest merytoryczna debata o tym, co się udało, co się nie udało. To jest element rytuału politycznego. Opozycja domaga się też odwołania minister klimatu Pauliny Henik-Kloski. Polska 2050 wciąż nie zdecydowała jak zagłosuje w tej sprawie. Wczoraj nie doszło do zaplanowanego spotkania szefowej resortu ugrupowania z członkami jej byłego ugrupowania. Tragiczny wypadek na Pomorzu. Nie żyje jedna osoba. To po zderzeniu trzech pojazdów w Kałdowie pod Malborkiem. Do zdarzenia doszło tuż przed godziną 6 na drodze krajowej numer 55. Ze względu na działania policji droga jest zablokowana w obu kierunkach. Służby wyznaczyły objazdy drogami lokalnymi. Unia Europejska kończy pracę nad wdrożeniem sankcji na osoby odpowiedzialne za indoktrynację i rusyfikację ukraińskich dzieci. Na czarną listę ma trafić ponad 20 osób i organizacji, dowiedziała się nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka. Restrykcje przewidują m.in. zakaz wjazdu do Unii oraz blokadę aktywów. Lista pozostanie tajna do czasu jej publikacji w unijnym dzienniku urzędowym. Ma to zapobiec ewentualnym próbom obejścia sankcji. Ratownicy Jurajskiej gru Grupy GOPR przeszkolą policjantów z udzielania pierwszej pomocy. W centrali grupy w Podlesicach ratownicy i przedstawiciele policji podpisali umowę o współpracy. Zakłada ona, że blisko 200 funkcjonariuszy odbędzie kurs pierwszej pomocy, mówi Tomasz Motyl z Jurajskiej Grupy GOPR. Grupa policjantów jak przyjeżdża to...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 w polskim radiu 24. 9:33 prawie Małgorzata Żochowska Polskie Radio 24 cał, cały czas y, z państwem. Y, Donald Tusk i ten słynny wywiad Financial Times o NATO i jest komentarz Białego Domu. Prezydent Donald Trump nigdy nie pozwoli, żeby USA były niesprawiedliwie traktowane i wykorzystywane przez tak zwanych sojuszników. To jest oświadczenie rzeczniczki Białego Domu N. Kelly. Trump w ostatnim czasie wielokrotnie krytykował państwa NATO za niewystarczającą, jego zdaniem, pomoc w wojnie Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem i odblokowaniu cieśniny Ormus. Jakie mogą być tego konsekwencje i jakie są m.in. europejskie reakcje na stanowisko Donalda Trumpa wyrażone w tym wywiadzie? O tym za chwilę. Gość Polskiego Radia 24. Profesor Roman Kuźniar, były doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego do spraw międzynarodowych Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry także, dzień dobry państwu. Proszę mi y, wybaczyć prostotę te, tego pytania, ale może powinno paść. Kto tak naprawdę nadwyręża, delikatnie mówiąc, stosunki sojuszników NATO, Stany Zjednoczone, czy na przykład y, Wielka Brytania, y, Hiszpania, Francja, to znaczy Europa? No to bardzo proste i trafne pytanie innego nie powinno być właściwie dlatego, że od chwili dojścia Donalda Trumpa do władzy, zarówno jak był pierwszy raz prezydentem, ale zwłaszcza teraz jak jest drugi raz prezydentem, Sojusz Atlantycki znajduje się w stanie permanentnego napięcia, permanentnej niepewności, która wynika właśnie z tego negatywnego stosunku Donalda Trumpa do atlantyckiego. Sojuszu Atlantyckiego. Sojusz Atlantycki jest przede nim postrzegany jako ciało anachroniczne, które krępuje swobodę Stanów Zjednoczonych, które wykorzystuje Stany Zjednoczone i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko rzeczy całkowicie nieprawdziwe, biorące się z nieadekwatnej oceny, czy wizji rzeczywistości, ale to jest typowe dla, dla Trumpa, bo on ma słabe rozwiązanie w tym, co się dzieje na świecie. Ma tylko jakieś swoje obsesje, swoje podejrzenia. Tam pewnie zawodzi, także, znaczy, nie, nie jestem pewien, czy tam jego doradcy, czy administracja mogłaby to zmienić, ponieważ to jest takie bardzo specyficzne dla, dla, dla niego, dla jego osobowości. Ten, taki analfabetyzm w odniesieniu do spraw międzynarodowych, plus przewaga takiego wolontaryzmu, takiego chcieństwa, nie? Um, przede wszystkim przebija się przez to taki egoizm, prawda? Bo on powinien wszystko dostać za darmo, nie mógł być wdzięczny, i to, to, to, to, to, to, to również wychodzi w tych stosunkach z sojusznikami. To bardzo niedobrze. Mm -hmm. Czytam komentarze, że tak naprawdę w Europie słowa Donalda Tuska zostały przyjęte pozytywnie, choć nikt jakoś jasno nie wyraził poparcia dla, dla jego stanowiska. Trudno się też tego spodziewać. Tusk, no tak, prawda, tak. żeby na przykład... No, premier Hiszpanii to już zrobił, co no miał się nie może zrobienia. Oczywiście wszyscy, wie, wszyscy wiemy, jak jest, wszyscy jak wiemy, jak jest, ale nic się nie chce wychylać, żeby nie zbudzać kolejnej fali gniewu Donalda Trumpa. Oczywiście on jest lekceważony Trump, bo... Ludzie w Europie, politycy, eksperci wiedzą, że to są brednie, które on opowiada, czy rzecznik, która, która była cytowana w tej trzeciej wiadomościach. To, to, to są od rzeczy, do komentarzem, nie mam pokrycia w rzeczywistości. Musimy e, z tym jakoś żyć i wszyscy o tym wiemy, a ale tak jak powiedziałem, dla świętego spokoju nie dolewamy oliwy do ognia. Chociaż oczywiście pojedynczo sojusznicy dopowiadają swoje zdanie My, wobec konkretnych, to, to było bardzo, bardzo widoczne przecież po tej agresji amerykańskiej na, na Iran, prawda, jak wiele krajów eh, odzegnało się od, od de, de, de tej agresji i jak właściwie Solidarnie Solidarność nie dał się manewrować w ten akt agresji, który byłby sklep całym międzynarodowym. Solidarność nie jest od takich spraw. Nie, cała ta afera z, z tą polityką Trumpa wobec Iranu, mam na myśli w kontekście atlantyckim, to, to, jest, taka, to jest taka gruntowna nieuczciwość a, i typowe przerzucanie odpowiedzialności później przez Trumpa na, na, na, na, na resztę świata, na sojuszników. No tak, ale panie profesorze, czy to o czym mówił Pedro Sanchez, czyli hiszpański premier, to były najmocniejsze słowa w tej sprawie. On przypominał też wojnę w Iraku, Yy, I przestrzegał nie tylko Europę przed konsekwencjami tego, co dzieje się w Iranie. Mówił tak trochę, znaczy ja oczywiście to upraszam, że Amerykanie się wycofają yy, i zostaną migracji, zagrożenie terrorystyczne i to jest wszystko, co się, yy, yy, co, co odziedziczyliśmy po wojnie w Iraku na przykład. No to tak trochę jest, ja też płaciłem przecież cenę amerykańskiej agresji na Iran. Przecież te ogromne, nie, ogromne tąpnięcie, jeżeli chodzi o ceny paliw. Niepewność regionalna, napięcia w regionie, inne konsekwencje będą się pojawiać przecież o obniżenie tempa wzrostu gospodarczego, zmiana przepływu w handlu międzynarodowym. Cały szereg negatywnych konsekwencji się bierze, nie tylko z tego zresztą, ale z różnych innych poczynań Donalda Trumpa. Natomiast nie widać, żeby, znaczy może nareszcie, bo jednak wstały no, no te bombardowania... Nie ma bezpośrednich rozmów, ponieważ z Amerykanami na razie się nie da rozmawiać. Oni nie są w, w, w, na, w trybie do rozmawiania. Gdzieś przez pośredników z tym się rozmawia. Wiemy, że Donald Trump wyraził swoje niezadowolenie z propozycji irańskiej rozwiązania tego problemu, przynajmniej w, te, w jakiejś perspektywie. Ale nie ma innej drogi jak negocjacje. Przy czym ten problem polega że. Ta administracja nie potrafi negocjować. Ta administracja jedynie potrafi żądać, domagać się kapitulacji, ustęp jednostronnych. I to jest ten kłopot. Iran jest poważnym krajem, cokolwiek byśmy nie sądzili. To nie jest sympatyczny reżim. Nie mamy tego żadnej wątpliwości. Takiej reżimu jest więcej na Bliskim Wschodzie. Natomiast dopóki Amerykanie nie zmienią podejścia do samej metody rozmowy, no w ogóle muszą zacząć się rozmawiać, bo w tej chwili rzeczy rozbijają się, jak wiadomo, o symbolikę, czyli o program nuklearny, który nie istnieje. Tam próbuje się, jedni próbują, znaczy Iran chce mieć prawo do tego, żeby program nuklearny, Amerykanie chcą to wyeliminować, podczas tego programu w tej chwili nie ma, po tej dewastacji, która się dokonała w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, bo przypomnę, te wcześniejsze bombardowania i teraz Czerwcowe, tak. nie istnieje. Także to jest, to jest, to jest rzecz, że rozmawia się o symbolikę. Trzeba rozmawiać o, o, o konkretnych rzeczach, to znaczy o odblokowaniu cieśniny Ormus, o zdjęciu sankcji, o wszystkich tych rzeczach bardzo konkretnych, które będą budować drogę do czego? Do jakiegoś może zaufania, dlatego że Iran nie ma najmniejszych powodów, żeby wierzyć Amerykanom pod uwagę, co to, to oni porabiali w ostatnich miesiącach, wymordowali wierchuszkę irańską i teraz chcą, żeby Irańczycy im wierzyli. Cokolwiek o Irańczykach nie sądzimy. To nieprzyjemny reżim ale po prostu stosunki międzynarodowe trochę na czym innym polegają. No, trzeba nie, móc sobie zaufać. W tej chwili Irańczycy, cokolwiek by o nich nie myśleli, nie mówili, nie mają najmniejszych podstaw do tego, żeby ufać Amerykanom, dopóki Amerykanie nie stworzą do tego warunków. Na przykład nie podejmą zobowiązania, czego, to, czego domaga się, co to oczywisty Iran, że znowu nie zaczną bombardować, że znowu nie zaczną zawijać Amerykanie Amerykanie. A irańskiego przywództwa i irańskiej infrastruktury. To jest taki element, którego Amerykanie nie rozumieją, pewnie nie rozumieją Donald Trump i jego ludzie. Ale nie tylko Stany Zjednoczone, także Izrael, bo Iran znalazł się w pewnym klinczu, ale jeżeli zależało im na tym, żeby pokazać światu, że każdy, kto podniesie na nich rękę, jest skazany na porażkę, bo trudno mówić tu o jakimkolwiek amerykańskim sukcesie, bardziej o sytuacji, w której oni. Także są zmuszeni do negocjacji, żeby wyjść z tego z twarzą. To y, udało się Iranowi pokazać. Każdy, kto podniesie na nas rękę, będzie miał kłopoty. No, to, chodziło o to, żeby, mm -hmm. to, Chodziło o to, żeby pokazać świat, bo to był taka wojna peryprokuratora, taka trochę jak była z jak iracka. w te W no, tamtejszej administracji chodziło tam Andorda Dabli pokazać światu, że ktokolwiek się sprzeciwia Amerykanom, poniesie takie konsekwencje, bo to była próba budowy takiej hegemonicznej, siłowej dominacji Stanów Zjednoczonych w tamtym czasie, pierwsza kadencja Busha, to poniesie takie konsekwencje jak Irak. Husajn Hussein'a wydawało się, że jest łatwy do uderzenia i to się rzeczywiście ziściło, przy czym ta wojna przyniosła o, o, ogromnie negatywne konsekwencje dla regionu, dla Europy, o czym doskonale wiemy. Wszystko to poszło na koszt Europejczyków, podobnie jak teraz. E, Donald Trump wyrzeka, w ogóle obraża Europę, to na nasz koszt on toczy tę wojnę na koszt mm, Bliskiego Wschodu, nie na koszt Stanów Koszty amerykańskie są minimalne. Przeciwnie, e, koncerny zbrojeniowe zrobią gigantyczne fortuny na tym, że będą uzupełniały zasoby z broni, którą Amerykanie zużyli. Także. I to teraz tak też mi się wydawało, że Iran jest takim łatwym celem do uderzenia. Zdobędzie punkty, on chciał się wywikłać trochę ze sprawy Szajna, która cały czas nad nim ciąży. Podobnie zresztą jak nad hmm, Biby, nad ciąży zagrożenie, że pójdzie do więzienia, przestanie być premierem. W związku z tym, wojna jest jednym ratunkiem dla jednego i dla drugiego, tak naprawdę, jeżeli chodzi o pozycję w kraju. I tutaj Iran okazał się zupełnie innym orzechem do zwięzienia niż Irak jednak, ponieważ miał w rękach argument, niezależnie od tego, że duże państwo, że ma duże zasoby, że to zupełnie inaczej skonstruowane państwo, miał potężny argument w postaci cieśniny Ormuz, czego ci durnie, z waszych tonów, nie rozumieli, że po prostu... Nie, na tej miasta na zostanie zablokowana. I będzie argumentem, Zde... który będzie po prostu decydował no, o wszystkim. Zablokował, paraliżował, tak oczywiście. Mm -hmm. I teraz Amerykanie nie, nie, nie, potrafią z tego, znaczy nie, nie potrafią uznać, przyznać się do, do, do tego błędu, Tk tkwią w tym błędzie, ułatwiając niestety, niestety dlatego mówię, że Iran to nie jest sympatyczny reżim, ułatwiając niestety Iranowi um, rolę, bo, bo, bo, bo niewątpliwie... No, tak mówię, ruch do przodu polega na tym, że Amerykanie muszą zrobić ustępstwo. Jeżeli tego nie zrobią, czego nie chcą zrobić, znaczy pewne, poczynili pewne ustępstwa, ale to one są takie, powiedziałbym, no to, że nie będą dalej bombardować. No to, jak mieli dalej bombardować, to by nie było dyskusji. Chcieli przyjechać do isle tak, rozmawiać, i, i jednocześnie blokując irańskie porty. No nie ma takie, że... Że, że kogoś okładamy kijem i my negocjujemy. No tak nie ma, prawda? Nie. Mhm. W związku z tym to było minimum, którego Irańczycy oczekiwali, że zdjęta zostanie blokada irańskich portów po to, żeby można było rozmawiać. No to się nie rozumie. I y y jak spojrzymy na to, nie wiem, te słowa padają niezbyt często, zwłaszcza politycy ich unikają. Inwazja bez żadnych międzynarodowych konsultacji, ustaleń, czyli wbrew Nie, z klasyczna regułom. Agresja, klasyczna, klasyczna agresja, klasyczna agresja. Wojna, Do tak, tego no. wszystkiego blokują y, ruch Amerykanie w ciśnieniu Ormus. I jakby robił to inny kraj, to nazywalibyśmy trudno, to no agresją tak, wprost, prawda? To by się działo, prawda? Tak. Iran sobie nagradł wcześniejszą polityką, dlatego nie ma sympatii. Zmocno, w dużej części społeczności zwłaszcza jeżeli chodzi o Zachód, niezależnie od grzechów amerykańskiej administracji, to Iran, tak jak miałem, okazał się, znaczy, budował taki taką wizerunek nie, reżimu niesympatycznego. I w związku z tym trudniej mu w tej chwili bronić swoich racji w obliczu oczywistej agresji. Ale to tak czy inaczej, to nie buduje warunków przywrócenia stabilności i pokoju w tym ważnym, ważnym regionie świata. Amerykanie jako dojrzały aktor, no ale to nie są dojrzałym aktorem, bo mają takiego prezenta, który po prostu... No, nie będę używał mocnych słów, który uniemożliwia próbowanie dojrzałej polityki zagranicznej. Ale to od Ameryki należałoby oczekiwać odpowiedzialności za, podczas gdy jest zupełnie odwrotnie, to Iran w obecnie zachowuje się o wiele bardziej odpowiedzialnie, nie mówimy o Chinach oczywiście, czy innych krajach świata. A nie Stany Zjednoczone. I to one są powodem tych, tych, tych, tych, tych, tych, tych kłopotów, które mamy. Nie, nie, nie tylko na czym? Mm -hmm. tego, ale, tego Panie napięcie. profesorze, mamy do czynienia z jeszcze jedną sytuacją. Nieczęsto o tym mówimy. Pan mówi niesympatyczny reżim. Ja rozumiem to określenie, jego sens, tak. Um, ale um, amerykańscy analitycy mówią, że na koniec lutego nie było bezpośredniego zagrożenia ze strony Iranu. Nie było takich Ale sygnałów, się, że, że coś tak. się może wydarzyć. I teraz to, to mamy czy do czynienia Były, z sytuacją... To się negocjacje przecież. To Właśnie. Pomiędzy jedną, a drugą negocj rundą negocjacji. Iran został za, nagle zjednacka. Pozdrawie dziecku. on być zaatakowany. No, jak mhm. Iran ma wierzyć Amerykanom? Bo mój, oni byli umówieni na, na, na kolejny tydzień na rozmowy w Wiedniu. Po rundzie w, w Genewie. Mieli rozmawiać się w tym tym, w, w Wiedniu. I w międzyczasie odbywa się to tajna narada w Białym Domu, w której uczestniczy byli Netanyahu, w który przekonuje Trumpa do, do, do ataku na, na, na Iran w danym momencie. Kompletnie kon kon Nie konsultując tego z sojusznikami, nie zastanawiając się jaki jest kontekst prawno międzynarodowy przecież mamy rekonstrukcję tej rozmowy mirokańczy, kilkanaście tak. stron. To się włos zjeży. To jak normalnie, jak, tak jakby Jan chcesz rozmawiali, o tym, kogo należy zabić, jakie broń należy użyć. Mm -hmm. to nie ma słowa o sojusznikach, tam nie ma mowa o prawie międzynarodowym, to nie ma mowy no, o ONZ, a to przecież ONZ wydaje zgodę na ewentualnie takie operacje. To się włos się, jak się czytało, między jedną a drugą rundą negocjacji, dochodzi do, do, do, do, do, do tej tajnej narady i zaraz idzie wojna następnego dnia, tak. prawda? Tak. Ale Także, do czego jakiś... zmierzam, panie profesorze? Do tego, że mm, te amerykańskie działania spowodowały, że, mm, że my stajemy po stronie zaatakowanego Iranu, który jakby nie patrzeć jest reżimem. E, no nie budzi naszej prawda? sympatii. Tylko, że nie budzi nie, naszej sympatii, ale w ale, międzynarodowych tak się nie Jasne, ale jesteśmy no. w pewnym sensie mm, po stronie zaatakowanego. Ja nie wiem, czy Amerykanom o to chodziło, na pewno nie. No pewnie, pewnie nie chodziło, tego, że Amerykanie te administracji nie mają żadnych zdolności do takiego myślenia strategicznego czy perspektywicznego. Tam przede wszystkim nie ma dyplomacji. Proszę spojrzeć, w całej tej sprawie jest nieobecny Marko Rubio, nieobecny Departament Stanu. jeśli tylko, tylko te dwa nieszczęścia, które chodzą parami. Mam na myśli Witkow i Jared Kuszne. To są takie dwa nieszczęścia, które chodzą parami. I ten biedaczyna, wiceprezydent, który wygłasza swoje ideologiczne formułki. Zero zdolności do negocjacji, zero zdolności do rozumienia drugiej strony. Powiedział, Ale Kisarkieloga jest... w sprawie Ukrainy też już nie ma. Tego też ma, e, prawda? prawda? Też I nie myślę nie sobie, tego, że... e, czasem jak, chociaż to absolutnie sytuacja nie skłania do żartów, ale czasem myślę sobie, e, w mojej głowie taka ironia się pojawia, jak się coś e, nie udaje, jak jakieś negocjacje e, się nie powiodą, to ja bym w napisach końcowych wstawiała, negocjowali i rudkow tak, Bo, tak, to prawda? już Bo ja to jest jakaś, teraz. Tak, taka wizytówka nieudanych dyplomatycznych działań to jest Kuszner i, i... Naj Najbardziej Wietkow. osobliwe, najdziwniejsze negocjacje w historii, w historii nowożytnej dyplomacji. O, to wyjdzie za, za chwilę, przepraszam, że to zareklamuję, ale wyjdzie za chwilę, za e, 10 dni najnowszy rok strategiczny, kiedy mamy do, rozdział bardzo. Dobrze pokazujące te najbardziej osobliwe, dziwne negocjacje w najnowszej historii dyplomacji. To znaczy, to znaczy te negocjacje, które prowadzili, to, to nieszczęście dwa prowadziły, jeżeli chodzi o konflikt rosyjsko-ukraiński z udziałem Stanów Zjednoczonych. To właśnie z, z powodu z winy Stanów Zjednoczonych w tych negocjacjach do niczego nie doszliśmy i ta wojna trwa, dlatego że te Stany utrudniają tak naprawdę stronom Ukrainie i Rosji doje się do porozumienia, dlatego że to Stany Zjednoczone. Stoją po stronie Rosji. Rosja w związku z tym, mając za sobą poparcie Stanów Zjednoczonych, nie jest skłonna do żadnych rozmów ustępstw wobec Ukrainy. Także odpowiedzialność za tę wojnę, która się toczy, ponosi w całej rozciągłości Donald Trump i jego administrację. No tak, to w takim razie, co Eba czy robi w Moskwie? No to, jest, <głos》>, znaczy to są stary sojuszice, nie dosłownie. Bo tam no tak, ale szuka tam, szuka pomocy. Szuka, jakiejś znaczy jakiejś narady, jakieś, jakieś Rosjanie wspierali jednak Iran w czasie tej wojny. No tak, ale do tej pory stali wiadoczyk. tak trochę w cieniu jak Chiny, prawda? Padały jakieś deklaracje, podejrzenia współpracy, pomocy wywiadowczej, by było, nie tylko. Na a pracę, teraz tak. mamy mm -hmm. takie działanie wprost. Szef irańskiego MSZ-u rozmawia z Władimirem Putinem. Ale tak, ale to jest powrót do, do, do, do dialogu pomiędzy tymi dwoma krajami. Który już wcześniej był zawieszony na czas wojny. Teraz jest chwila oddechu i strony zastanawiają się co dalej. Myślę, że Putin instruuje, instruuje tego Irenczyka, jeżeli chodzi o postępowanie, bo doskonale zna tę administrację amerykańską, mówi o Putinie, zna Trumpa, że troszkę go instruuje. Z kolei Irenczycy przekazują swoje informacje, które zdobyli, jeżeli chodzi o politykę amerykańską, zdolności militarne i tak dalej. To bardzo cenne informacje, które Irenczycy zdobyli. Płacąc ogromną cenę oczywiście tej agresji, wiąz użyte sprzęty, jak... także i, i Rosjanie pozyskują dzięki Renowi w tej chwili, że nie informacje z Stzech Wojskowej dotyczące Stanów Zjednoczonych, ale to wszystko, że tak powiem, jest jak to się mówi, no. M, Amerykanie ich do tego przymusili. Amerykanie mają ten talent wyszuki, znaczy budowania wrogów w sobie, to znaczy tworzenia wrogów tam, gdzie ich nie potrzeba. Iran nie musiał być wrogiem Stanów Zjednoczonych, o tym doskonale wiemy. Śledzę ten przypadek od kilkudziesięciu lat. Parokrotnie były szanse, że dojdzie do kolejnego przełomu, i nagle nie wiadomo dlaczego Amerykanom coś odbijało i znowu te stosunki się pogarszały. Niezależnie oczywiście od tego, że Iran swoje robił na Bliskim Wschodzie, ale tam był potężny potencjał. Pozytywnej zmiany w tych stosunkach w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. I za każdym razem byłem przed Amerykanów zaprzepaszczany. Proszę spojrzeć. Było dobre porozumienie z 2015 roku o kontroli nad irańskim programem nuklearnym. Tak. I Amerykanie to wysadzili w powietrze dwa lata później. Przyszedł Donald Trump wysadził to w powietrze. Czyli gdzie jest wina? W Waszyngtonie. A teraz ma do wszystkich pretensje, prawda? No, ale teraz, no, to jest jego ale styl, wie pan, panie profesorze, styl. może potrzebował y, wysadzić to porozumienie w powietrze, żeby. Y, jeśli pójdę za daleko, to, to, to proszę mnie sprowadzić na ziemię, żeby Kushner i Witkow w różnych miejscach świata mogli negocjować jakieś deweloperskie kontrakty swoje lody kręcić, jak to się mówi żargonowo bardzo brzydko. No tak <śmiech> tak było przecież. Może biznes Przecież podmienia Abrahama mm -hmm. to, był, to był dalszy ciąg tego, że oni wysadzili to produkcje paryskie, te produkcje Abrahama, których już nic nie zostało dlatego, tak. że one były nieuczciwie nieuczciwie negocjowane przez tych dwóch agentów. Jak ja się śmieję, te dwa nieszczęścia chodzą te parami i z tego już niczego nie ma, prawda? Po wojnie zgadzą czy gazie z tego nic nie zostało, a jeszcze po tym, co się stało w tej chwili, po tej wojnie z Perskim, nie ma tych porozumień. Także z całą pewnością, zresztą wiemy doskonale, że że administracja Trumpa, jego ludzie, jego klika, jego obóz, jego klan zrobili potężne pieniądze na tej wojnie, podobnie jak potrafią spieniężać tą prezydenturę, bo ta prezydentura opiera się przede wszystkim na pieniądze. Nie, mm -hmm. To jest władza, która jest potrzebna Trumpowi wyłącznie po to, żeby stawać się coraz bogatszym, żeby jego ludzie byli coraz bogatsi, coraz bogatsi. Bo, Tam nie ma, na, to nie ma na, na, na względzie interesów Stanów Zjednoczonych. Um, czytałam kiedyś, jak Angela Merkel była przygotowywana do spotkania z Władimirem Putinem od historii, przez język, po niuanse, i, a kończąc na prognozie pogody, że tak powiem. E, a, a teraz mamy do czynienia z ludźmi, którzy nigdy takimi sprawami się nie zajmowali. E, państwa, żadnej książki nie mieli, tak. E, żadnej takiej na temat. Może żadnej, to może nie. E, państwa należące do Unii Europejskiej przygotowują plan działania na wypadek uruchomienia przez jedno z państw członkowskich klauzuli o wzajemnej obronie i pomocy. Tusk premier Tusk stwierdził, że należy te zapisy doprecyzować, chodzi o traktat o Unii Europejskiej, tak żeby te deklaracje na papierze nabrały konkretnych kształtów. Mówił o tym m.in. szef msz Radosław Sikorski. Mamy zapisy traktatowe de facto silniejsze niż dość ambiwalentny artykuł 5 traktatu Waszyngtońskiego, tylko one muszą być poparte siłą. Ja bym chciał, żeby te siły szybkiego reagowania, które teoretycznie już mamy, żeby one były finansowane z budżetu europejskiego, żeby tam mogli służyć ochotnicy z krajów członkowskich, może nawet z krajów kandydujących. Panie profesorze, czy Donald Tusk w tym wywiadzie powiedział to, o czym myślą, myśli reszta europejskich przywódców, że po prostu musimy być przygotowani na samodzielność w tej sprawie? No tak. Europa nie ma wyboru w tej chwili. Nie ma odwrotu. Musi być uzyskać samodzielność, nie autonomię, bo autonomia zawsze jest w ramach. Tutaj musi być całkowita samodzielność, niezależne, co gdzieś budować, bo oczywiście mają rację panowie premier i wicepremier, że zapis jest bardzo mocny, mocniejszy niż w trakcie ale dlatego, że ten zapis trakcie waszyngtońskim jest tak ambiwalentny? Mamy organizację, czyli NATO, która jest organizacją sojuszu. Natomiast Unia Europejska nie ma całej tej infrastruktury implementacyjnej, dlatego ten zapis no, jest taki właśnie teoretyczny. I teraz apel zarówno premiera, jak i ministra, wicepremiera Sikorskiego idzie w dobrym kierunku. Czy tak się zdarzy? Nie jestem pewien, dlatego że jak wiadomo, uruchomienie, aktywacja zapisu mego artykułu 42 wymaga jednomyślności wszystkich państw. No, Bogu, dzięki nie ma już Węgier, prawda, tych zdrajców, którzy nas zdradzali w stosunkach z Rosją. Ale czy wszystkie kraje Unii Europejskiej się zgodzą? Przecież to będzie później wymagać jeszcze pewnie jakiejś ratyfikacji. Czy u nas na przykład wy, wy, wy, zgodzi się znany antyeuropejczyk prezydent Nawrocki na ratyfikację takich porozumień, które uczynią z Unii Europejskiej Sojusz Obronny. Tutaj jest cały szereg, ale natomiast korzyść trzeba iść w tym kierunku, nie ma żadnej wątpliwości, dlatego że mamy do czynienia z taką podwójną Zeitung Bendę, to znaczy epoką zmianą. Nieprzychylną Europie, wrogość Rosji i nieprzyjaźń Stanów Zjednoczonych, a więc odwrotu nie ma. Trzeba iść do przodu. Panie profesorze, dziękuję bardzo za komentarz. Profesor Roman Kuźniar z nami w Polskim Radiu 24. Spokojnego dnia. Spokojnym się, również wzajemnie. Do